Witam wszystkich serdecznie, 233 to numer dzisiejszej audycji wakacyjnej i plenerowej, a to jest oczywiście podcast Radio 9 Lubin przed mikrofonem Darek. Dziś będzie o cyfrowej radiofonii, cyfrowe radio zostało uruchomione, bowiem na Dolnym Śląsku będzie także magazyn z dziewiątką w obłokach. Polatamy, posłuchamy, zapraszam. Na początek dzisiejszej audycji udamy się wysoko w Przestworze. Tym razem poznamy linie lotnicze troszeczkę od kuchni. Zapraszam na magazyn z dziewiątką w obłokach. Z dziewiątką w obłokach. Magazyn o podróżach lotniczych przygotowywany z liniami lotniczymi EuroLot. Witam w magazynie z dziewiątką w obłokach. Przed mikrofonem Dareka z drugiej strony linii telefonicznej podcastowy gość. Marta Biała, stewardesa EuroLotu. Dzień dobry. Dzień dobry. W podcastowej dziewiątce, jak już wspomniałem, kolejne spotkanie właśnie z dziewiątką w obłokach. Tym razem przyglądamy się pracy personelu pokładowego linii lotniczych EuroLot. A dokładniej dowiemy się dziś, na czym polega praca stewardessy. Proszę powiedzieć pokrótce, na czym polega pani praca. Moja codzienna praca wiąże się z tym, że staram się bezpiecznie dostarczyć swoich pasażerów w określone miejsce, do których oni się udają. W jaki sposób znalazła się pani w liniach lotniczych? Zapewne niektóre z młodych pań, być może nawet słuchaczek podcastowej dziewiątki marzą, aby wykonywać pracę stewardessy. Proszę powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wykonywać tą fascynującą, a zarazem niełatwą pracę, tak jak każda ma swoje zalety, jak też i wady. Czasami to to ma oczywiście swoje minusy, jednak każdy dzień stara się wynagrodzić te jakieś tam niedogodności. Każda dziewczyna, która o tym marzy, no przede wszystkim musi pamiętać, żeby uczyć się języków, bo to bardzo wiele ułatwia, bo podróżujemy z różnymi ludźmi z każdego zakątka świata. Języki to jest pierwsza podporność Rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś studia czy cokolwiek, no wymagane jest wykształcenie minimum średnie. Czy należy mieć jakieś dodatkowe predyspozycje? Na pewno w pewien sposób zdyskwalifikują potencjalnych kandydatów czy kandydatki, na przykład problemy zdrowotne. Tak, oczywiście. Trzeba być zdrowym. Co roku wykonuje się badania lotnicze, gdzie sprawdza się stan zdrowia danej osoby. A wracając już do codziennego dnia Pani pracy, jak wygląda przygotowanie samolotu do rejsu? Co należy do Państwa obowiązków? Jak wygląda taka odprawa personelu przed każdym lotem właśnie liniami lotniczymi? My przed odlotem, przed startem każdego samolotu, każdego rejsu musimy być godzinę przed pracy. Musimy się zameldować, mamy tak zwany briefing, spotkanie z kapitanem, omawiamy nasz lot, czy są jakieś niedogodne warunki pogodowe, czy będą jakieś inne niestandardowe sytuacje. Potem udajemy się na samolot i przygotowujemy samolot pod względem sprawdzenia sprzętu awaryjnego, przygotowania całego pokładu na przyjęcie pasażerów. Zapewne często spotyka Pani pasażerów, którzy lecą samolotem samolotem po raz pierwszy. Czy takie osoby mają się czego bać? Na jaką pomoc ze strony personelu mogą liczyć? Czy przy wejściu zdarza się, że takie osoby przyznają się do tego właśnie personelowi, że lecą pierwszy raz i boją się swojego pierwszego rejsu samolotem? Staramy się zawsze uspokoić takie osoby. Owszem, zdarzają się i w ostatnim czasie zdarzają się dosyć często, bo jest to okres wakacyjny, więc często ludzie lecą po raz pierwszy samolotem na wakacje. Wspominają o tym, że lecą po raz pierwszy. Staramy się zawsze wszystko wytłumaczyć co się dzieje? Podchodzimy do takiej osoby też w trakcie lotu, to wszystko jest w porządku, dopytujemy się, zawsze wyjaśniamy jakieś e, sytuacje, które dzieją się na pokładzie, by ta osoba czuła się bezpiecznie. Uważam, że każdy może czuć się bezpiecznie na pokładzie samolotu, bo jednak jest to nadal najbezpieczniejszy środek transportu. A czy zdarzają się pasażerowie, którzy są w jakiś sposób niesforni podczas lotu? Pasażer jest dla nas ważny i owszem, jest to praca z klientem, zdarzają się i trudni klienci i milsi klienci, jednak i nawet praca z trudnym klientem zawsze pozwala wyciągnąć jakieś wnioski i czegoś nas nauczyć, więc nie możemy patrzeć na to w ten sposób, że są to źli klienci. Jak ocenia Pani swoją pracę i wybór zawodu jako stewardesy linii lotniczych EuroLot? Mogę powiedzieć ze swojej strony tyle, że jest to praca, która potrafi naprawdę dać olbrzymią satysfakcję każdego dnia, bo jest to praca piękna, jest to praca w chmurach. Daje olbrzymią satysfakcję, tak jak już wspomniałam, i dużo uśmiechu. Poznajemy wielu wspaniałych ludzi, których może na Ziemi nigdy nie miałbyśmy okazji poznać. No i każdy dzień jest inny, więc to też nie jest praca monotonna. Także no to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, fajna, przyjemna praca. Choć czasem bywa trudna, właśnie, no chociażby ze względu na bardzo poranne godziny wstawania. Praca trudna, jednocześnie ciekawa. Na pokładach samolotów bardzo często spotkać można osoby chociażby z pierwszych stron gazet, osoby znane, lubiane, a jakieś pani spotkanie z kimś znanym, które bardzo mile pani wspomina. Dla mnie ostatnio z jednych takich najmilszych spotkań było spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą. Takie osobiście bardzo dla mnie było dosyć ważne spotkanie, bo jest to jednak osoba, którą w jakiś swój sposób cenię. Przeżyłam to spotkanie osobiście i było naprawdę bardzo przyjemne. Bardzo wspaniały człowiek. Zatem zapewne miło jest Pani lądować zawsze w porcie lotniczym właśnie imienia byłego prezydenta Polski, Pana Lecha Wałęsy. I to jest przyjemność pytać i witać pasażerów, którzy witamy właśnie w tym porcie lotniczym. Który z portów lotniczych, proszę powiedzieć, do których latają samoloty Eurolotu, wspomina i lubi Pani najbardziej i do którego portu lotniczego najchętniej Pani wraca? Osobiście jest to dla mnie chyba Gdańsk, ale to wynika chyba z tego, iż pochodzę z nadmorza jednak trochę to ciągnie zawsze, by powrócić w te swoje jakieś tam strony. I Gdańsk chyba jest takim portem, gdzie no najczęściej i najchętniej wracam. Taka nostalgia, ponieważ teraz mieszkam obecnie w Warszawie, gdzie tego morza mi brakuje i chętnie wracam właśnie w te kierunki nie wraca nad morze, a ja co prawda pochodzę z Dolnego Śląska, jednakże rodzinnie bardzo chętnie odwiedzam polskie góry i podhale. Po prostu uwielbiam te górskie pejzaże. Każdy ma swój azyl i każdy ma swoje miejsce, gdzie się dobrze czuje. Jeśli mieliśmy kiedykolwiek obawy przed naszym pierwszym lotem, samolotem, to na pewno warto wspomnieć o tym załodze przy wsiadaniu do samolotu. Poza tym mamy pewność, że zawsze możemy liczyć na miłe i ciepłe przyjęcie ze strony personelu pokładowego Eurolotu i będziemy przez cały nasz lot pod dobrą opieką, a podróż będzie szybka, miła i bezpieczna. Każdy pasażer jest dla nas ważny i naprawdę ja osobiście sama lubię wszystkich ludzi i każdy dla mnie pasażer jest ważny i staram się, żeby nawet ten pasażer, który przychodzi z nieciekawą miną i może ma zły dzień, to raczej zastanawiam się co takiego spowodowało, że ten pan czy pani jest w dzisiejszym dniu smutna czy zła i zawsze staram się to zrobić tak, żeby wyszli od nas z uśmiechem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że gościem waszym, jak też podcastowej dziewiątki była pani Marta Biała, stewardessa linii lotniczych EuroLot. Ja również dziękuję do potęgi dziewiątej. Magazyn o nauce i technice przed chwilą poznaliśmy w magazynie z dziewiątką w obłokach pracę linii lotniczych, od kuchni, a dokładnie pracę stewardesy w liniach lotniczych Eurolot, a na Dolnym Śląsku schodząc już tak na ziemię uruchomiono niedawno nadajnik cyfrowej radiofonii naziemnej. We Wrocławiu-Żurawinie na kanale 12b uruchomiono nadajnik o mocy 5 kW na częstotliwości 225,648 MHz w polaryzacji pion jest to nadajnik kierunkowy, obsługiwany przez firmę Emitel i właśnie uruchomiono tym samym na Dolnym Śląsku cyfryzację radia w systemie DAB+. Warto dodać, że już zapowiadane było właśnie na sierpień tego roku uruchomione, uruchomienie tego multiplexu cyfrowego polskiego radia. Co możemy posłuchać właśnie w ramach cyfrowego radia na Dolnym Śląsku? z nadajnika we Wrocławiu jaki ono ma zasięg. Mianowicie posłuchać możemy Polskiego Radia programu pierwszego, czyli jedynki, dwójki, trójki, czwórki, a także programu Polskiego Radia dla Zagranicy, czy wielojęzycznego programu Polskiego Radia, dotychczas dostępnego głównie za pośrednictwem satelity w internecie, a także w wybranych krajach, również w różnych rozgłośniach radiowych, tam właśnie, regionalnych, za granicą. Można posłuchać także Polskiego Radia 24, to nowy program informacyjny. Przez całą dobę możemy więc mieć świeże zawsze informacje, program typowo mówiony, a także Polskie Radio Rytm. Oczywiście uzupełnieniem tego wszystkiego jest program Radia Wrocław. Jaki jest zasięg cyfrowego radia nadawanego właśnie z Wrocławia? Niestety nadajnik, który został uruchomiony ma moc jedynie 5 kW, i tutaj mm, zasięg tej radiostacji z, niestety nie obejmuje Lubina. Z Wrocławia patrząc w stronę naszą, w stronę Lubina można z, y programów cyfrowych Polskiego Radia, posłuchać najdalej w Malczycach, oczywiście także w Środzie Śląskiej, w drugą zaś stronę, w Brzegu, wielczurakowicach w Świętej Katarzynie i oczywiście w samym centrum Wrocławia. Tam, jeśli tylko dysponujemy odbiornikiem standardu DAB lub DAB, DAB plus, przepraszam, właśnie i tutaj bardzo ważna informacja, ponieważ system zastosowany w Polsce to DAB plus, DAB plus Skrót od brytyjskiego, angielskiego um, digital audio broadcasting, czyli cyfrowa rozgłośnia audio I, i oczywiście ma on zgodność tak zwaną wsteczną, czyli na odbiornikach systemu DAW+, możemy odbierać również transmisję DAB, czyli taką, jaka na przykład obowiązuje według norm w Niemczech, czy też w Czechach. Natomiast no niestety, jeśli posiadamy odbiornik zakupiony gdzieś w Niemczech tylko do systemu DAB, to niestety DAB+, nowocześniejszego systemu, zaznaczam, nie będziemy mogli odebrać. Zaopatrzmy się więc w odbiornik systemu DAP+, i wtedy nie będzie problemu z odbiorem właśnie programów polskiego radia cyfrową. Niestety do systemu nie dołączyły do całego programu emisji radiofonii cyfrowej w Polsce jeszcze nie dołączyły stacje komercyjne, tak więc nie znajdziemy tam dużych nadawców komercyjnych znanych z eteru na częstotliwościach FM, ale znajdziemy oczywiście programy polskiego radia, bardzo wartościowe programy, które spełniają nie tylko Misję społeczną, ale, ale są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Jak przykład, dla przykładu e, moja ulubiona radiowa czwórka, czy też właśnie magazyn, e, czy też właśnie program Polskiego Radia 24 program informacyjny, czyli non-stop ciekawe wiadomości. E, oczywiście, jeśli posiadamy taki radioodbiornik, możemy sobie posłuchać cyfrowego radia i to zarówno oczywiście w ruchu, jak też w, będąc w pomieszczeniach i na terenie zabudowanym warto oczywiście dodać, że te wymienione przeze mnie miejscowości graniczne, no niestety tam może być problem, jeśli będziemy chcieć odebrać program cyfrowy Polskiego Radia w terenie zabudowanym. Jeśli będzie antena gdzieś zewnętrzna, na pewno z tym problemów nie będzie. Natomiast czego możemy spodziewać się? No oprócz polepszenia jakości, także dodatkowych e, informacji na wyświetlaczu odbiornika, system DAB Plus i zastosowanie w Polsce model emisji cyfrowej radiofonii, umożliwia nie tylko przekazywanie informacji o programie, o nazwie programu radiowego, o tytule piosenki, wykonawcy, gatunku programu, który właśnie jest nadawany, będą mogły być wyświetlane również na z bardziej zaawansowanych odbiornikach również informacje bardziej multimedialne, jak na przykład mapki dojazdowe z informacjami dla kierowców. Oczywiście jeśli odbiorca będzie zaopatrzy się, w, będzie specjalnie odbiorniki w niego się zaopatrzy. Będzie mógł te wszystkie dodatkowe informacje, jak tak zwany radiotekst, oczywiście odebrać. Jest to poszerzenie tej funkcjonalności, jaką znamy dzisiaj pod nazwą RDS, czyli Radio Data System. No niestety, jeśli jesteśmy poza terenem, poza obrębem nadawania e, cyfrowego radia, to niestety pozostaje nam tylko i wyłącznie Radio FM. Tam niestety nie znajdziemy wszystkich tych programów wymienionych. Na pewno nie znajdziemy Polskiego Radia Rytm. Będziemy mieć problem, jeśli chodzi o na przykład Lubin z dostępem do radiowej czwórki, chociaż jest możliwa do odbioru, przy oczywiście odpowiednich warunkach i w zależności od miejsca. Na pewno już nie będziemy mieć wtedy możliwości odbioru Polskiego Radia 24, czyli programu informacyjnego. Ale to nie wszystko, bowiem w ramach Radiofonii Cyfrowej już wkrótce będzie uruchomiony program Polskie Radio dla Dzieci. To od 1 października tego roku. W przyszłym roku Polskie Radio dla Seniorów w styczniu 2015 roku i w czerwcu 2015 roku Polskie Radio Edukacyjne również rozpocznie swoją emisję. Tak więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem stacji w tej chwili możemy odebrać. 9, dziesięć, jedenaście stacji będzie możliwych do odbioru już w 2015 roku. Wtedy to oczywiście będzie poszerzany ten zasięg. Na razie są to nadajniki w Warszawie, w Katowicach yy, oraz we Wrocławiu. Yy, I tutaj już właśnie można odbierać Polskie Radio, a także w Szczecinie. Yy, pierwszy etap to były Katowice, gdzie nadajnik uruchomiono 1 października ubiegłego roku. O tym wspominaliśmy w podcastowej dziewiątce. 1 sierpnia tego roku uruchomiono nadajniki we Wrocławiu i w Szczecinie. Yy, w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu i Poznaniu 1 października tego roku zostanie uruchomione cyfrowe radio DAB+. Natomiast w czwartym etapie Bydgoszcz, Koszali Olsztyn i Zielona Góra to 1 stycznia 2015 roku. Etap piąty to Białystok, Lublin i Rzeszów od 1 kwietnia 2015 roku. Giżycko, Kalisz, Płocki, Siedlce to od 1 lipca 2016. Pozostałe nadajniki w ramach etapu siódmego zostaną uruchomione od 1 grudnia roku 2020. Czy zniknie radio analogowe w związku z uruchomieniem cyfrowego radia? No w przypadku radiofonii cyfrowej nie jest to tak przesądzone. Jeszcze nie ma bynajmniej daty zakończenia emisji programów analogowych. Przynajmniej jeśli chodzi o Polskę. Jedynym krajem z tego co wiadomo to Norwegia zdecydowała się na wyłączenie już w ciągu najbliższych lat właśnie emisji. Misji Radia y, Analogowego. W Polsce z uwagi na to, że do programu jak na razie, jak wspomniałem, nie przystąpili nadawcy komercyjni, z drugiej strony m, dopiero w 2020 roku planowane jest uruchomienie pozostałych nadajników. Na razie jest to ograniczony bardzo zasięg. W związku z tym jeszcze tego terminu nie wyznaczono. Być może sytuacja będzie się dynamicznie zmieniać. Y, czy y, będzie planowane wyłączenie, być może tak, natomiast w przeciwieństwie do telewizji cyfrowej nie jest konieczne zwalnianie kanałów analogowych, ponieważ radio cyfrowe w systemie DAB nadaje na zupełnie innych częstotliwościach. Są to częstotliwości wyższe niż te znane właśnie z zakresu FM, czyli Frequency Modulation. Oczywiście to jest również FM, tylko że jest to wyższe pasmo FM i oczywiście cyfrowe radio będziemy mogli tam odebrać. Jakość zdecydowanie lepsza, więcej w sygnale informacji, tak jak wspomniałem, radiotekst i dodatkowe informacje multimedialne. Uważam, że szczególnie przyda się to dla, na przykład kierowcom, którzy będą mogli dzięki temu uzyskać informacje automatycznie o jakichś objazdach. Być może będą wysłane na przykład przez lokalne stacje mapki z możliwymi objazdami w przypadkach przypadku jakichś sytuacji nadzwyczajnych. Dziś dla przykładu Radio Wrocław w systemie RDS wyświetla informacje, jeśli na przykład są jakieś planowane, planowane, nieplanowane, nagłe sytuacje drogowe, to możemy również w systemie RDS i w Polskim Radiu Wrocław znaleźć takie informacje, gdzie poprowadzone są objazdy oraz, że taka mm, sytuacja oczywiście na drogach Dolnego Śląska i naszego regionu miała miejsce. A w podcastowej dziewiątce, no niestety informacji drogowych nie znajdziecie, chyba że ta dużo, Długo planowany, ponieważ jak wiecie, podcastować dziewiątka co dwa tygodnie i już od przeszło 7 lat. Cyfrowo, tyle że w internecie. O Cyfrowym Radiu dziś to wszystko. Zapraszam wszystkich do audycji o numerze 234. Ta już za kolejne dwa tygodnie, a w niej m.in. ponownie magazyn z dziewiątką w obłokach. O czym tym razem? Dowiecie się oczywiście za dwa tygodnie, nie zabraknie również dobrej muzyki, nie zabraknie wielu innych ciekawostek w następnych podcastowych audycjach. A w tej 233 audycji to wszystko była nieco krótsza, ale było dużo informacji nie tylko z przestworzy, ale także z powierzchni ziemi. Zapraszam już za dwa tygodnie, do usłyszenia, cześć!